W felietony z Dzikiego Miasta zaprasza Andrzej Familet, codziennie od poniedziałku do piątku za 58 i za 5.20 tylko w Radiu Ethercast.net. Wydawać by się mogło, że praca w domu dla kogoś, kto wykonuje tzw. Tak home working to jest jedna wielka, niekończąca się niczym przyjemność. Cały czas tylko chodzenie w bambosza, kawą z ręku, nieogolony i wyglądający tak, jak sobie człowiek tylko zamarzy. No oczywiście, czasami zawsze może wypaść jakaś konferencja na Skype, czy inna telekonferencja, gdzie trzeba umyć chociaż twarz, ale to tylko przecież wystarczy do piersi i już można powiedzieć, że człowiek jest u siebie. ale nic bardziej mylnego. Otóż, jeżeli człowiek jest w domu, to niektórym domownikom wydaje się, że zawsze może pomóc. Że to nieważne, że trzeba się oderwać od pracy, że trzeba wyjść z toku tego, co się robi. Ważne jest, że jest się na miejscu. I tak naprawdę, co to jest poświęcić te 5, 10, 15 minut co godzinę, co półtorej, co pół godziny. No bo przecież jest się w domu, a można porobić kiedy indziej. Niestety, homeworking to jest właśnie coś takiego, że człowiek czasami musi popracować w spokoju, a kiedy mu nie dają, to wtedy zaczyna się problem. Bo zaczynają się pytania, dlaczego ty się nie wyrabiasz pracą, przecież nie musisz do niej dojeżdżać, przecież jesteś cały czas na miejscu. No właśnie, jesteś cały czas na miejscu, nie masz chwili wytchnienia, nie możesz sobie od pracy odpocząć, bo cały czas jesteś na miejscu. I to można powiedzieć, jest twoim problemem. No bo no bo co można zrobić, kiedy ktoś się uprze, kiedy ktoś stwierdzi, że przecież jesteś w domu, więc możesz robić. To nieważne, że zlecenie przychodzi do ciebie o godzinie 18, 19, 20, 22 wieczorem, jak ktoś coś potrzebuje na rano. No właśnie, ktoś coś potrzebuje na rano, a po co ty masz spać?